Zimowe opowieści Gustaw Morcinek O tym, jak górnik Maślok kromarzył ze skarbnikiem Był sobie raz jeden górnik, którego wszyscy kamraci nazywali Śmierdzi robotką. Po nazywał się on Maślok Ferda Maślok z Żabkowa Nazwę Śmierdzi Robotka dlatego zaś mu przydano gdyż był znany jako Leniuch nad Leniuchami jego największym zmartwieniem było to, że musi pracować. A on pracować nie lubił, mawiał zawsze. "Smole na pracę, bo z pracy konie zdychają. Mieli z nim wielkie utrapienie nie tylko sztygar, lecz przede wszystkim kamraci, gdyż przez niego mniej zarabiali na dniówkę. Zamiast bowiem pracować po gromadzie w przodku i fedrować po gromadzie węgiel, starał się zaszyć gdzieś w odległym chodniczku. Nawet w zawalisku, gdzie było ciepło i gdzie go nikt nie mógł znaleźć. Tam kładł się na deskę, pod głowę wsuwał zwiniętą marynarkę i zasypiał. A gdy się wyspał, wyłaził z tamtej dziury i przychodził do przodka, gdzie pracowali jego kamraci. Kamraci wsiadali na niego z krzykiem, wymyślali mu szpetnie od leniuchów, twierdzili, że z niego śmierdzi robotka. Jakiego jeszcze świat nie widział, że za życia zgnije z tego lenistwa. Że jeżeli się nie poprawi, to uczynią z tym porządek. Jaki porządek? pytał Maślok głupkowato. Wyrzucimy cię z kopalni. A dlaczego macie mnie wyrzucać? Jeszcze się ten łeboń zatracony pyta, krzyczeli kamraci. Za to ślimoku Pierzyński, że ci robota śmierdzi i że my musimy za ciebie robić. Ja wam coś powiem, kamraci, skrzeczał niepodarzony Maślok. Moja babka zawsze powiadała, że z roboty koniec dychają. Nie gadaj tu z takim, oburzali się górnicy. Maślok śmierdzi robotka i mał się wtedy pracy, lecz tak nie mrawie i z takim stękaniem i narzekaniem, że kamraci jeszcze bardziej się gniewali i przepowiadali mu mizerny koniec. Wiecie, mawiał czasem Maślok. Największym szczęściem dla mnie byłoby, gdybym miał kupę pieniędzy i gdybym nie musiał nic robić. I gdybym mógł wylegiwać się od rana do rana pod pierzyną i jadać rogaliki z masłem, zagryzać je słoniną, zapijać piwem lub gorzałką i znowu nic nie robić. Słyszał to jego wzdychanie stary symbol, najstarszy górnik na kopalni Barbara. Był to człowiek doświadczony, który wiedział, gdzie przebywa duch skarbnik. Wiecie, maśloku, rzekł jednego razu, gdybyście tak kiedy spotkali ducha skarbnika, to mielibyście szczęście. Po jakiemu symbolu, a że po jakiemu? Bo moglibyście go poprosić o kupę pieniędzy. A on by mi dał? Czemu nie? Gdybyście go ładnie poprosili? Ojej, a jak o to zrobić, żebym go spotkał? Trzeba tylko trzy razy gwizdnąć w zawalisku. A potem wtedy przyjdzie taki srogi chłop z długą białą brodą, z lampą o czerwonym świetle. To będzie ten skarbnik. A nie urwie mi głowy? Myślę, że nie. Tylko trzeba pięknie pozdrowić. A jak? Szczynić Boże, panie skarbniku. A co potem? Potem trzeba mu powiedzieć, o co wam chodzi. A da mi trochę tych pieniędzy. Myślę, że da. A jeżeli mi urwie głowę? To jej nie będziecie mieli, lecz myślę, że nie urwie. Uradowany Maślok polazł na do zawaliska. Daleko, szeroko nie było nikogo z górników. Była tylko ogromna cisza. A w tej ciszy strzelały z lekka stęple i posypywał skruszony kamień ze stropu. Jak długo Maślok wędrował opuszczonymi chodnikami, był dobrego i wesołego ducha. Gdy jednak stanął w zawalisku, ogarnął go strach. A może skarbnik pogniewa się i urwie mu głowę, a jeżeli nie urwie głowy, to go maźnie w gryzok, aż mu zęby wylecą? Takim duchem skarbnikiem to nie ma nic do igrania. Trafi się bowiem, że skarbnik może mieć muchy w nosie i wtedy będzie nieszczęście. Nie da pieniędzy, a jeszcze nabije kilofem, wytłucze zęby, spieronuje, nakopie do tyłka, wywali na zbity łeb. Uj, chciwość jednak przemogła. Na wszelki wypadek przeżegnał się kilka razy, a potem dopiero trzy razy zagwizdał. I aż się przeraził tego gwizdania, bo pomyślał, że to już dla niego pisany koniec życia. I zanim pomyślał do końca, naraz rozstąpiła się ściana i przed maślokiem stanął duch skarbnik. Taki sam, jak go opisał stary symbol. Srogi, tęgi chłop w mundurze sztygara, z długą siwą brodą, z krzaczastymi brwiami nad ponurymi oczyma, kilowkiem w dłoni, z lampą o czerwonym świetle. Przerażony Maślok rymnął na kolana i wybełkotał. Szczęść Boże, panie skarbniczku, pięknie witam. Tyś gwizdął na mnie, zapytał grubym głosem skarbnik. Na Maśloka spadł ogromny strach. Pomyślał, że będzie lepiej, jeżeli wyprze się tego gwizdania. To nie ja gwizdałem, panie skarbniczku. To gwizdał stary symbol, ale on już uciekł. Ja za nim pobiegnę i przyprowadzę go tu. Nie fanzol giździe zagiżdżony, tylko gadaj po dobroci. Tyś gwizdał? Bo jak nie powiesz prawdy, to cię maznę tym kilowkiem, że zobaczysz wszystkie gwiazdy na niebie. I ja, panie skarbniczku, ale tylko raz. Ty, bo cię naprawdę maznę. Trzy razy gwizdałeś. Dwa razy tylko, a po trzeci raz tak słabo. Ale ja już nie będę. Nie gniewajcie się na mnie nie urywajcie mi głowy, złoty panie skarbniczku. Powiadam ci, nie w fanzol po darmicy. Mów czemuś gwizdał. Powiem, a nie urwiecie mi głowy? Wysmolę się na twoją pustą głowę. Gadaj o co cię pytam. Czemu mnie wołałeś? Bo ja, złoty panie skarbniczku, chciałem was strasznie pięknie poprosić. Z Stękał przerażony maślak. O co chciałeś mnie poprosić? O kupę pieniędzy. Rzekł odważnie Maślok, lecz aż oczy przymknął w przekonaniu, że w tej chwili skarbnik zdzieli go kilofem. Nie zdzielił. Ukupę pieniędzy, prosisz. Heh. A dlaczego? Bo nie musiałbym nic robić. Tylko wylegiwać się pod pierzyną, prawda? Zgadliście, panie skarbniczku. Chciałbym wylogiwać się pod pierzyną od rana do wieczora. A od wieczora do rana i nic nie robić. I zajadać rogaliki z masłem, i zagryzacie słoniną, i zapijać piwem lub gorzałą. Spod serca mi to wyciągacie, panie skarbniczku. Złota prawda, o to mi chodzi, bo z roboty konie zdychają, panie skarbniczku. Nie fanzol podarymnicy? zgromił go skarbnik. Słuchaj. Słucham, pięknie proszę, panie skarbniczku, słucham. Nie przerywaj mi, bo cię maznę tym kilofem po grzbiecie. Więc słuchaj, pieniądze będziesz miał, lecz to ci powiadam, nie wolno ci będzie tknąć się żadnej roboty. Jeśli podejmiesz się jakiejkolwiek pracy, chociażby najmniejszej, pieniądze przepadną. Ojej, panie skarbniczku, przecież nie bójcie się, ja w nie jestem taki skory do roboty. Cicho, ślimoku, nie przerywaj. Więc jak powiadam, nie wolno ci będzie ani palcem tknąć się roboty. A w nosie będę mógł sobie podłubać? W nosie możesz dłubać. Lecz poza tym nic więcej. Nawet muchy nie wolno ci będzie łapać. Złapiesz chociażby jedną muchę, koniec z pieniędzmi. Smole na muchy, smole na wszelką robotę, smole na wszystko. Będę miał pieniądze i nie będę musiał pracować. Bo moja nieboszczka babka zawsze powiadała, zamknij tę jadaczkę. Huknął nań skarbnik i zamierzył się kilofem. A teraz daj mi tytoniu. Masz tytoń? – Mam, panie skarbniczku, mam! – wrzasnął uradowany maślok i wydobył spoza paska od spodnie pęcherz z tytoniem. – Weźcie se, ale sporo. Ja nie jestem taki skąpy, Nie, o to proszę. I podał skarbnikowi rozwinięty pęcherz z tytoniem. Skarbnik nabrał go w dwa paluchy, stoczył w kulkę i założył se na śliwkę. – A teraz masz do domu – – Roknął. – I to ci powiadam, tkniesz palcem roboty, przepadną pieniądze. I stracił się. Jakby się w ziemię zapadł. I już nie było skarbnika. Maśluk stał jak otumaniony. Nie wierzył własnym oczom i uszom, że rozmawiał ze skarbnikiem. Hm, – Nic złego nie uczynił mu skarbnik. – Porządny duch? – Ale gdzie pieniądze? – Nabrał tytoniu z maślakowego pęcherza, założył sobie na tak sporą śliwkę, że maślakowi starczyłoby do rzucia na cały tydzień, obiecał pieniądze, nic nie dał i stracił się. A to cygan wierutny, ugasz przemierzły, nieko kaczka kopnie. Zły jak ciernie wyjechał na powierzchnię i poszedł do domu. Nie mógł odżałować tamtego tytoniu i nie mógł pogodzić się z tym, że dał się tak szpetnie oszukać skarbnikowi. Sięgnął po pęcherz z tytoniem, Rozwinął, chciał nabrać szczyptę, patrzy. O, jerum, pajtasz, zamiast tytoniu w pęcherzu są same złote listeczki. Złoto, prawdziwe złoto. A więc jednak skarbnik nie cyganił. O, ci też, skarbniczku. Przywołał swoją babę stazyjkę i wrzasnął. Stara, patrz, złoto. O, jedz się, zapiszczała baba i aż się za głowę złapała ze zdumienia. Nabrała złotych listków na dłoń, podeszła do okna, oglądać smoka z zachwytu. Teraz dopiero Maślok opowiedział Stazyjce, jak pięknie kramarzył w zawalisku ze skarbnikiem i jak wykramarzył od niego złoto, którego nie będzie ubywało i że teraz nie wolno mu pracować, bo z pracy konie zdychają. Lecz będzie się wylegiwał pod pierzyną od wieczora do rana, od rana do wieczora, będzie pojadał rogaliki, moskaliki, skwarki, serdelki, powidła, czekoladę, pomarańcze, kołacze, marcypany, orzechy, figi, a wszystko będzie zapijał piwem albo winem, albo też gorzałą. Hej, to będzie żywot! I aż podskoczył z ukontentowania. Jedz, kusie, nie skakaj, chłopeczku, bo skarbnik może to uważać za pracę i złoto przepadnie. – A rozbierz się i połóż do łóżka, nakryję cię pierzyną, a potem skoknę do sklepu, żeby kupić coś dobrego. – A co byś chciał, chłopeczku? A że co? Może rogaliki? – Rogaliki! – krzyknął uradowany maślok, włażący do łóżka i nakrywający się pierzyną. – Ale żeby były świeże, na maśle upieczone i takie chrupiące w zębach. – A co ci jeszcze przynieś, chłopeczku? Czekolady chcesz? – Tak jest! Chcę czekolady lecz, mlecznej lub z orzechami. I co jeszcze? Poczekaj, zaś ci powiem, tylko muszę pomyśleć. Przynieś mi kęs słoniny, wiesz, takiego boczku przerastanego, tylko żeby był dobrze uwędzony. Potem kupę pomarańczy, wieniec fig, śledzie wędzonego. Nie, niech to będzie węgorz, ale tłusty, żeby mi się po brodzie kapało. I litr dobrej gorzoły. I butelkę wina, tego najlepszego, jakie piją tylko wielcy panowie. No już, leć. Stazyjka nabrała złotych listków do garści i pognała porobić zakupy. A maślok przeciągał się w łóżku, uśmiechał do siebie, wygrzewał pod pierzyną i strasznie się radował, że teraz już nie będzie musiał pracować i będzie miał się jak pączek w maśle. I miał się jak pączek w maśle. Na jeszcze sobie chwalił żywot, wciąż przeciągał się pod pierzyną, pojadał to orzechy, to skwarki, to twarożki, to boczek z rogalikiem, to nabrał na palec powideł, oblizał ze smakiem, to zjadł piklinga, to rodzynek pełną garść, to zagryzł figą, to popił najprzedniejszym winem, to przepłukał gardło sporym kieliszkiem wódki, to ugryzł kawałek kiełbasy, to zjadł słodką posypkę z kołacza, to wydłubał palcem mak z babki. I dobrze mu było. Na trzeci dzień wydawało mu się, że ma brzuch odęty, że go w nim lekko mdli, że figi są gorzkie, pomarańcze cierpkie, skwarki zasłone, że wino zakwaśne, że wódka za słaba, że kiełbasa za twarda i łykowata, że pikling ma za dużo ości, że powidła są stęchłe i że węgorz jest za chudy. Zaczął przeto leciutko stękać i wzdychać i przewracać się w łóżku. Stazyjka zaś biegała po sklepach i kupowała co tylko mogła. Mydło, cukier, kapelusz ze strusim piórem na sukienki, pantofelki na wysokich obcasach, a dla swego Ferdy wyszukiwała w sklepie najsmaczniejsze kąski i wszystko znosiła do domu. A złotych listków w pęcherzu nie ubywało. Pilnie też strzegła, by jej mąż Ferda nie wyłaził z łóżka i by przede wszystkim nic nie pracował. W nosie może jeszcze zdłubać, lecz muchy już mu nie wolno łapać. A broń Boże, żeby tak drzewa na podpałkę uciupać albo izbę pozamiatać, albo garnki umyć. Niech go ręka boska broni, bo wtedy złote listki przepadłyby i byłoby po paradzie. Czwartego dnia maślok był już podobny do kupy nieszczęścia. Stękał i narzekał w łóżku tak żałośnie, że stazyjce serce się krajało. — Co ci to jest, chłopeczku, a że co? — iła dopytywać troskliwie. — Nic mi nie jest. Czemu tak stękasz? Bo mnie brzuch boli. — To ci uważę suszonych śliwek. Chciałbyś? — Nie chcę. — A może zjesz kawałek marcypanu z miodem? — Też nie chcę. — To może kawałeczek wędzonki? — Nie chcę. — Mój Boże, cóż by ci też dać? A może byś miał smak na pączki z powidłami? Wynoś się do diaska z twoimi pączkami, nie chcę. To może uskwarzę słoninki, posypię papryką, dodam musztardy, obłożę ją grzybkami zagotowanymi w occie? Daj mi święty spokój, Wysmolę się na twoje grzybki, nic nie chcę. To se weź z wieściem, cisnęła już rozgniewana Stazyjka. Wciąż nie chcę, nie chcę. I co chcesz, tasiego mleka, komarowego sadła, a może pęcaku z marmeladą? – Robić mi się chce – jęknął nareszcie maślub. Do pracy pójdę. – Jedz kusie – wrzasnęła baba. – Aż mi się nie odważysz ani myśleć o robocie. Chcesz, by złote listki w pęcherzu zamieniły się w tytoń? Siedź w domu, leż w łóżku. I to ci powiadam. Niech cię ręka boska broni przed robotą. Podłubaj sobie w nosie, to ci wystarczy. Zamknęła drzwi i poszła do miasta, by znów kupić coś dobrego dla siebie i dla stękającego Ferdy. Ferda przewracał się tymczasem w łóżku i narzekał. W końcu wygramolił się spod pierzyny i stanął w izbie w koszuli. rozczochrany podobny do stracha na wróble. Usiadł za stołem i zamyślił się. Widział zdumiony, że już mu wszystko obmierzło i to wylegiwanie się przez trzy dni i trzy noce w łóżku i to obiadanie się smakołykami, że jakiś do niczego osowiały senny zniechęcony do całego świata. Ujrzał łażące muchy na stole i już chciał jedną z nich złapać, lecz przypomniał sobie, że skarbnik zakazał mu nawet muchy łapać. Ojej, ojej, jej. Wzdychał i drapał się po głowie i ziewał głośno. Stanął w oknie i widział, jak jego kamraci idą do pracy weseli, podśpiewujący sobie. – Może by tak jednak jąć się jakieś roboty? – mruknął i zaczął się rozglądać po izbie. Ujrzał miotłę w kącie i chociaż żal mu było, postanowił gwizdać na złote listki, a jąć się byle jakiej roboty. Chociażby tę podłogę pozamiatać. Powlógł się więc do kąta i ujął miotłę. Lecz w tej samej chwili nadeszła Stazyjka. Ujrzała przerażona, co się święci i jak nie wrzaśnie. – Jedz kusie, jedz kusie! Jak nie wyrwie miotły z ręki Maśloka i jak nie zacznie go nią okładać i krzyczeć. A ty najduchu, a ty ślimoku, a włazisz ty do łóżka, włazisz pod pierzynę. Sprała go, co się zmieściło. Zapędziła do łóżka, nakryła pierzyną po głowy i zapowiedziała, że niech tylko jeszcze raz spróbuje wygrzebać się z łóżka. To popamięta ruski miesiąc. Widzicie go, jaki naraz zażarty do pracy. Ma leżeć pod pierzyną i basta. Wystraszony maślok przeleżał do wieczora, potem do rana i gdy tak leżał, już postanowił. Czekał tylko, kiedy stazyjka wyjdzie do miasta. Wyszła nareszcie, zabrała klucz ze sobą, a gdy wychodziła, jeszcze raz mu przykazała, by nie wyłaził z pod pierzyny i pogroziła mu parasolem. Maślok leżał skulony pod pierzyną i nic. Potem wysunął spod niej koniuszek nosa i spojrzał, nie ma baby. To dobrze, wygramolił się, ubrał i otworzył okno. Doleciało go z podwórza piłowanie drzewa. Ponieważ drzwi były zamknięte, wylazł przeto przez okno i poszedł się popatrzeć. Kto też tak piłuje drzewo na podwórzu? Patrzy, a to sąsiad Ostróżka. – Szczęść Boże, panie Ostróżko! – zawołał. – – Śmierdzi robotka! Szczęść Boże! Jak się macie? – Mizernie, ostróżko. – Chodźcie mi pomysł przepiłować ten synkaty pieniek. Chodźcie. Maślok nie namyślał się wiele. Pobiegł, ujął za drugi koniec piły i zaczął z ostróżką piłować, że aż się kurzyło. A gdy skończyli, wielka ochota wstąpiła w Maśloka. Nieproszony porwał kierę i zaczął tak zawzięcie robać pinki, że się jeszcze bardziej kurzyło. Rąbał, zamierzał się spoza głowy, przecinał, łupał, a drewienka furgotały mu koło głowy, a kupa porąbanego drewna rosła i rosła. W maśloku zaś rosła ochota i radość. Ostróżka stał nad nim, kiwał głową i nie mógł się nadziwić jego zapalczywości w pracy. Już sporą kupę drewna miał obok siebie, gdy znienacka posłyszał okropny wrzask z drogi. To Stazyjka wracała z miasta i teraz krzyczała. – Jedz się, chłopeczku, co to robisz? I popędziła nań z podniesionym parasolem. – Dziś, dziubeczku, zaperzył się Masio, bo cię maznę. – Złote listki! – zabiadoliła Stazyjka i pofrunęła do izby. Porwała pęcherz, spojrzała do środka. I o Jerum pajtarz, nie ma złotych listków, tylko zwykły tytoń. A maślok rąbał drewna i śpiewał z uciechy. Jutro idę do roboty, jutro idę do roboty. Hej, do roboty, bo mieleń popuścił. Koniec.